Sobota, 9 grudnia 2023 roku. Słuchacie właśnie 476 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami niedopieczony indoor Szymon szymasz Witam serdecznie. Zapraszam Was dziś na omówienie najnowszego horroru Ila Jarota. To jest filmu Święto Dziękczynienia, czy też Thanksgiving z 2023 roku. Zacznijmy od tego, że horrorów związanych ze Świętem Dziękczynienia nie ma wiele, a takich dobrych jest jak na lekarstwo, dlatego też film Ila Jarota praktycznie z miejsca staje się instant klasykiem. Jasne, można sobie robić, nie wiem, maraton dylogii Thanks Killing z okazji Święta Dziękczynienia, ale dlaczego ktoś miałby to sobie robić dobrowolnie więcej niż raz w życiu? No właśnie, Gobel Gabel Motherfucker jest zabawne za pierwszym razem, za drugim już pewnie nie, a za dziesiątym to już w ogóle i brakowało właśnie czegoś takiego, co dał nam myślę w tym roku Rod. Ja pierwotnie myślałem, że on po prostu zamierza teraz kręcić różne horrory świąteczne bo w 2022 w mecie pojawił się ten jego horror VR, który ja omawiałem zresztą w nawiedzonym podcaście. Mówię o Eli Roth's Hunted House Trick VR Treat, a w tym roku w 2023 ukazało się Także ekskluzywnie w mecie ukazała się produkcja Eli Roth's Be Mine VR Valentine's Slasher i teraz nagle w listopadzie pojawiło się Thanksgiving. Dopiero robiąc research do tego podcastu, przypomniało mi się, że no... O tym filmie mówiło się wcześniej, i to już dużo wcześniej, a jego zwiastun widzieliśmy w 2007 roku, bo na potrzeby Grindhouse, Rodrigueza i Tarantino powstały fejkowe zwiastuny różnych filmów i tam między innymi wyświetlany był zwiastun Ilaya Rota właśnie święta dziękczynienia i co ciekawe kilka scen i pomysłów z tego zwiastuna zostało odtworzonych w pełnowym metrażowym filmie teraz kinowym tak samo wykorzystano czcionkę oryginalną z tamtego zwiastuna. Wykorzystano ją w filmie nakręconym 16 lat później. Jasne, no, po drodze dostaliśmy też maczetę i włóczęgę ze strzelbą z tych fejkowych zwiastunów, ale to odpowiednio bodajże w 2010-2011, a więc jednak 3-4 lata po premierze Grindhouse, a nie 16 no, ciekawe rzeczy się dzieją w Hollywood, no ale bardzo dobrze, no bo tak jak już powiedziałem, tak zdradziłem, ja raczej Thanksgiving będę polecał. I o czym jest ten film. Jego akcja rozgrywa się w Plymouth, w Massachusetts i to jest istotne, bo to z tej miejscowości wywodzi się właśnie tradycja święta dziękczynienia. To od dożynek z 1621 roku wszystko się zaczęło i to miasto jest nie tylko kolebką tej tradycji, ale też słynie z parat z okazji święta dziękczynienia, e, właśnie z przebierańców, e, z maskotki indyka itd. itd. i I to wszystko w tym filmie zostało wykorzystane. Akcja rozpoczyna się w czarny piątek, e, właśnie nie czarny piątek, tylko e, w czarnym tygodniu, e, kiedy to już w czwartek wieczorem rozpoczynają się promocje z okazji czarnego piątku, e, właśnie w święto dziękczynienia, gdy większość ludzi spędza czas z rodzinami, przed należącym do rodziny rajtów sklepem sklepem rajtmart right ustawia się grubo ponad setka osób ponad setka ludzi by spróbować swoich szans na zdobycie darmowej gofrownicy dochodzi do konfliktów w tej kolejce do różnych prowokacji w końcu do zamieszek ludzie taranują sklep i siebie nawzajem są ofiary, w tym ofiary śmiertelne i miasto pogrąża się w żałobie Miało być święto na wyszło jak wyszło. Mija rok czasu, a Thomas Wright zamierza ponownie rozpocząć czarnotygodniową wyprzedaż w święto dziękczynienia. Oczywiście nie wszyscy popierają ten pomysł, a dodatkowo w miasteczku pojawia się morderca, który w stroju pielgrzyma, w tym właśnie tradycyjnym stroju, w którym przebiera się cała masa osób na paradę z okazji święta dziękczynienia. Morderca w tym stroju wykańcza kolejne osoby, które przyczyniły się do katastrofy rok wcześniej. I my śledzimy między innymi córkę Rajtów i jej przyjaciół, no bo to właśnie fakt, że oni weszli do sklepu poza kolejką, był jednym z tych czynników wyzwalających tutaj tragedię, który doprowadził ostatecznie do tych zamieszek i tragedii. Jak słyszycie, jest to typowy slasher typu hudanyt z akcją rozgrywającą się rok po tragedii. Obserwujemy tutaj nie tylko tę grupę nastolatków, ale też ich rodziców, innych mieszkańców miasta i policję, próbującą rozwikłać zagadkę morderstw. I Święto Dziękczynienia ten film stara się znaleźć taki złoty środek między kampową komedyką, a trochę bardziej poważnym i przez to strasznym slasherem. Pierwsza połowa jest raczej luźna, momentami wręcz głupkowata. Mamy naprawdę masę komediowych scen. Druga zaś stara się uderzać w trochę poważniejsze tony, przy czym ostatecznie ta powaga, jeżeli już się pojawia, to ma głównie podbudować sceny konfrontacji z mordercą, czyli na moment jest trochę poważniej, jest trochę bardziej mrocznie, po to, by sceny grozy gdzieś tam lepiej wybrzmiały, ale jednak cały film pozostaje dziełem rozgrywkowym, praktycznie od początku do końca. I mimo tego, że na początku mamy właśnie sceny tego ślepego konsumpcjonizmu i tego takiego Hamskiego, wrednego kapitalizmu, nie? no to ten film e, nie aspiruje do bycia jakimś komentarzem społecznym czy czymś takim. To jest slasherek w konkretnym settingu tylko tyle albo aż tyle, w zależności od tego, czego oczekujemy. I warto zaznaczyć, że jest to horror świąteczny pełną gębą. Święto Dziękczynienia wylewa się z ekranu praktycznie od początku do końca. Mamy indyki z piekarnika, indyki dmuchane, indyki maskotki. Trafiamy na świąteczną paradę, zajrzymy na te godzinne kolacje, zobaczymy też zabójstwa tematyczne. I nie chodzi tylko o to, że Morderca nosi wspomniany strój pielgrzyma maskę i używa noża, którym mógłby pokroić indyka, bo także motyw kolacji rodzinnej czy pieczenia indyka zostaną wplecione w tę zwrotniczą działalność i to jest kampowe, to jest trochę przegięte, kiczowate, ale to gra i to buduje rzeczywiście tę świąteczną atmosferę. Tutaj to święto dziękczynienia w nazwie nie jest tylko właśnie nazwą, nie jest jakąś wydmuszką, tylko rzeczywiście czuć, że miał to być od początku do końca film świąteczny, film w tym klimacie, film z gadżetami związanymi z tym świętem. Absolutnie niczego tutaj nie brakuje, przynajmniej jeżeli chodzi o to takie stereotypowe święto dziękczynienia, które ja też znam z amerykańskiej popkultury, no bo sam nie obchodzę, tak, więc no, no nie wiem, no może nie ma tutaj jakichś mniejszych tradycji, ale ten taki obraz, który ja sam przyswoiłem z mediów, no to tutaj go widzę i właśnie dostaję 120% tego obrazu. I skoro mowa o obrazie, no to wizualnie tutaj rot nie poszedł właśnie w Grindhouse, tak, nie, nie Bawi się w lata, nie wiem, 70. E, czy coś takiego, a bardziej. W, to ten film przypomina straszki już raczej współczesne, kręcone w latach dwutysięcznych, a inspirowane latami 80. On jest ładny, atrakcyjny wizualnie, całkiem nieźle wygląda w kinie. To nie jest film, który trzeba zobaczyć w kinie, bo jakoś bardzo dużo zyskuje, ale jest na tyle właśnie ładny, kolorowy i też ma. Na tyle dobrą jakość obrazu, że na dużym ekranie sprawdza się nieźle. On trochę wizualnie przypomina też ostatnie krzyki te, właśnie z tego roku i z ubiegłego 2022-2023 i no właśnie prezentuje się nieźle. Ma też wysoki body count i jak przystało na dobry slasher zabójstwa są dosyć kreatywne. Czasami chyba o tym już wspomniałem, kampowe, absurdalne i przez to w sumie nie do końca tak przerażające jak mogłyby być. Ja mam wrażenie, że kilka zabójstw, znaczy one są zrobione z gore i są dobrze udźwiękowione właśnie. Sound design w tym filmie jest bardzo fajny, czasami rod sobie pogrywa z nami, jest cisza, albo słychać tylko jakieś odgłosy, szorania, no wiecie, takie dźwięki niepokojące, zwiastujące, coś niefajnego. To wszystko tutaj bardzo dobrze gra i też właśnie przy tych morderstwach te dźwięki są bardzo głośne i w związku z tym no, zawsze gdzieś tam podskoczymy, to nas ruszy, ale kilka scen wypada wręcz humorystycznie, tak <śmiech> zabawnie można by Powiedzieć. Już pierwsza śmierć z tej akcji rok później, nie? czyli tam początek filmu, to jest trochę akcja, jak oszukać przeznaczenie. To znaczy postaci udaje się przetrwać kilka elementów ataku mordercy, i to też no nie chodzi tylko o to, że tam nie wiem, ktoś nie, nie trafi z pistoletu, czy nie trafi tym nożem, tylko tam się dzieją rzeczy, a ostatecznie postać ginie a narzędziem zbrodni, tak upraszczając trochę sytuację, jest śmietnik e, śmietnik e, taki pojemnik, duży kubeł, tak, e, na śmieci kontener, i czy to ma sens? E, no oczywiście, że nie ma sensu e, czy to jest wiarygodne, co widzimy na ekranie? no absolutnie nie jest, e, ale czy działa? tak, działa bardzo dobrze, czy zaskakuje? absolutnie czy ma aspekt rozrywkowy? oczywiście czy zapada w pamięć? tak, zapada w pamięć i no to będzie jedna właśnie z tych śmierci w horrorze z tego roku, które ja prawdopodobnie zapamiętam na dłużej. No i tutaj takich scenek jest więcej. Tak jak powiedziałem, gore nie brakuje, ale cały ten film jest właśnie bardziej popcornowy, na przykład od hosteli czy Zielonego Piekła Rota. To nie znaczy, że macie zabierać na niego osoby, które nie siedzą w horrorze w ogóle. No bo tutaj kilka momentów jest mocniejszych, kilka razy mnie wykręciło. Właśnie też te głośne dźwięki różnego rodzaju urazów, tak właśnie cień, złamań, etc. No, no to, to działa, to robi wrażenie. Nawet jeżeli cała scena jest przegięta i mało wiarygodna, no to jednak jak coś pęka i my to słyszymy i widzimy, no to, no to ja to czuję. Ja to czuję. A do tego też Rot, no my wszyscy wiemy, że on jest fanem kina grozy, nie? On siedzi w tym środowisku, kręci go to i w związku z tym też świadomie wykorzystuje różne chwyty. Na przykład widzimy w jednej sekwencji bohaterkę, która próbuje włożyć do oka soczewkę. Więc mamy zbliżenie na oko, na palec, na soczewkę. Wiemy jeszcze, że w budynku przebywa morderca w tym czasie, więc no, czego się spodziewam? No oczywiście, że zaraz będzie ziazia na oku, nie? że zaraz albo coś jej przebije to oko, albo ona sobie ten palec gdzieś tam wsadzi, czy no, coś się musi stać, nie? no przecież po co by nam robili tutaj te zbliżenia i tak dalej. Scena jest oczywiście totalnie przeciągnięta. Potem się kończy i yy, yy, niby nic się nie dzieje, ale bohaterka zaczyna czyścić uszy. No i my znowu, nie? O Boże, o Boże, tak. Przed chwilą dłubała w oku, teraz dłubie w uszach. No to teraz co, będzie miała ziazie na uszku, czy ziazie na oczku? Czy, czy zaraz zacznie, nie wiem, myć zęby i szczoteczka jej przebije czaszkę? Nie wiemy, tak? No ale siedzimy na krawędzi fotela i przeżywamy te momenty. I właśnie od fajnie sobie pogrywa ze słuchaczami, słuchaczami widzami. To trochę tak jakby stać nad psem i go kijem dzikać, nie i tak czekać, kiedy zareaguje, no to Rot robi coś takiego z widzami, ja wiecie, tak znaczy trochę sobie żartuję teraz, nie, ale to działa, nie? Jako element kina gatunkowego, ta świadomość twórcza i to celowe właśnie wydłużanie pewnych scen, skracanie innych, czy nawet to podbijanie dźwięku urazów to, to można zepsuć, nie? a tutaj to raczej jednak działa nieważne czym się ta scena ostatecznie kończy no widz oczywiście trochę będzie wykręcony akcja posunie się do przodu i tyle co do aktorów, może jeszcze słówko. W rolach głównych Rick Hoffman jako Thomas Wright, Karen Klische jako jego aktualna partnerka Kathleen, Patrick Dempsey jako szeryf, Ty Olson i Gina Gershon jako państwo Collins. Mamy też sporo młodych aktorów, których ja osobiście chyba w ogóle nie kojarzyłem z innych produkcji. I oczywiście Tonik się pojawia. Tonic, czyli kot, który kot, który występował w cmentarzu dla zwierzaków w 2019 roku. Ja się teraz zapowietrzyłem na moment, zacząłem się śmiać, bo właśnie najwięcej w sumie artykułów o Thanksgiving widziałem w kontekście tego kota. Jakoś wszystkie portale zalały mnie nagle informacjami, że o, sławny kot, czy sławny, no, kręcę cudzysłów, nie? te cudzysłów, ale tak, no, o Toniku czytałem chyba najwięcej w kontekście tego filmu. I w sumie Kotek ma fajną e, sekwencję, e, krótką epizodzik, ale taki bardzo przyjemny. E, co do zaś aktorów ludzkich, to jest ciutkę nierówno e, i trochę też przez to takie balansowanie między komedią a czymś bardziej na serio, e, no bo sporo postaci gra po prostu, się sporo aktorów gra wydmuszki dostaje do odegrania postacie, które są wydmuszkami i które też tutaj są trochę jako mięsa, nie wiecie, to slasher, przy czym na szczęście Rot jest świadom tego i nie daje im wówczas zbyt wielu kwestii dialogowych, albo właśnie robi z nich postacie komediowe, więc nie otrzymujemy drewna znanego z jakichś produkcji amatorskich, paramatorskich, nie z tych słabych slasherów, gdzie tam Pierwsza piątka ginie, nawet nie pamiętamy ich imion, nie mają żadnych cech charakteru i, i bardziej wkurzają właśnie od pierwszego pojawienia się. Tutaj też bohaterowie mają być trochę negatywni, nie? biorą udział właśnie w tych zamieszkach na początku, doprowadzają de facto do tragedii, a niekoniecznie jakoś to reflektują, niekoniecznie mają poczucie winy czy coś takiego po czasie. E, więc e, no my też nie wszystkich mamy tutaj lubić, a część z tych, których nawet gdzieś tam mamy, umiarkowanie im kibicować, no to właśnie jest troszkę taka wydmuszkowata, ale no, to nie jest jakiś wielki problem w slasherku. Główna aktorka, czyli Nell Verlac, ona jest w porządku, przy czym też na zasadzie po prostu nie irytowała, dowiozła do finału, raczej nie zapadnie w pamięć, raczej czy nie na, na tym etapie nie czuję żeby to była, wiecie, przyszła gwiazda horrorów, mimo ważnej roli w sumie w filmie, który gdzieś tam się szerszym echem, myślę, odbił. Jeszcze odbijać będzie. No Pani Verlag, po prostu jest w porządku. Podobało mi się w sumie jak Rick Hoffman wcielił się w tego trochę komediowo prowadzonego kapitalistę Wrighta. On jest też właśnie mocno przegięty momentami. Ma ze dwa takie momenty przełamania tej takiej głupkowatej roli. Jedno fałszywe, drugie już takie bardziej na poważnie. Ale, ale pasuje. tak, Jakoś strasznie mi grał y, z całą tą rodziną swoją, y, fajną miał chemię i, i jako taki naiwny facet, który właśnie jestem tym kapitalistą krwiożerczym, ale nie jako taki beszczel i po prostu chodzące zło, tylko jako taki trochę Januszek, nie? Y, Janusz biznesu, y, taki trochę naiwniak, y, no to było całkiem w porządeczku. Trochę za to nie czułem na przykład konfliktu młodych protagonistów, bo mamy motyw trójkąta. Wokół głównej bohaterki krąży dwóch chłopców, Bobby i Iwan. Ten pierwszy, znaczy w go wciela się Jelen Thomas Brooks w Iwana Thomas Sanelli i ta, ten trójkącik był taki sobie i ich postacie też, i, znaczy ja wiem dlaczego, tak? no bo zawsze t, taki trójkąt, no to są potencjalni też antagoniści, nie? I oni mają być trochę tacy właśnie niesympatyczni, dziwni, odklejeni i dlatego są tacy, a nie inni, ale no tak średnio się ich śledzi, szczerze mówiąc, na ekranie. no Ale to nawet nie wiem, sumie, czy to bardziej kwestia aktorska, czy aktorstwa, czy scenariusza. No. no i śledzimy tę fabułkę, trup ścieli się gęsto, im dalej w las, tym więcej drzew. W drugim akcie mamy jedną sporą głupotę, to znaczy to, to jak dwójka bohaterów zostaje ogłoszona to, to, to jest to coś poza kadrem bardzo dziwnego e, i no okej, okay, no, slaszarowy zabójca mam magiczne moce przymykam na to oko, w trzecim akcie kolejna głupota i to już bardziej wkurza, bo to prowadzi do pewnego twistu, ale mamy teleportujące się postacie. Mamy jakby pościg, A goni B, no i A jest za B, nie może dogonić B, a potem nagle pojawia się w jakimś miejscu przed B. I to znowu jest, znaczy tutaj to jest taki problem, że to są sceny następujące po sobie to wygląda tak, jakby w montażu wypadła jakaś scena pomiędzy, nie? po prostu zbyt szybko przenosimy się od tej jednej sceny do drugiej i, i dlatego czuć, że czasoprzestrzeń się zakrzywiła, że doszło do jakiejś teleportacji, że, że to się nie powinno zdarzyć. Nie? To jest taka głupota scenariuszowa, która no, po prostu troszkę psuje tę sekwencję, przy czym tu się tyle dzieje, że wiecie, to bardziej po się zaczynacie analizować chwila, no, ale jak oni się tutaj znaleźli. Nie? W trakcie filmu no to mrugniecie okiem i nie zwrócić na to uwagi. Też w tym ostatnim akcie Ciutkę może tempo spaść, bo wydaje się, że wszystko prowadzi do tej corocznej parady miejskiej, nie, że to będzie wielki finał, a to się okazuje, że po tej paradzie jeszcze dzieje się cała masa rzeczy, że jeszcze zmieniamy miejsce akcji, przenosimy się w jedno miejsce, potem przenosimy się w jeszcze inne miejsce i to jest, nie wiem ile, no ale mam wrażenie, że jeszcze z pół godziny filmu było właśnie w tej tak zwanej końcówce i może to wynika też z tej intensywności poprzednich części, ale ja tutaj już czułem lekkie zmęczenie materiału. Jeżeli oglądaliście, no to wszystko co prowadzi na przykład do sceny z piecem, tak, no to ja miałem wrażenie, że tam na kilka minut po prostu czas się zatrzymał. Nie? I, I to znowu to nie jest jakiś ogromny problem. Ale to tempo jest ciutko nierówne właśnie pod koniec, ale to nie zmienia faktu, że ja się bawiłem dobrze, dotrwałem do finału zadowolony i ten finał też gdzieś tam mi się podobał i absolutnie Thanksgiving polecam wszystkim fanom slasherów i horrorów świątecznych. Jeżeli chodzi o filmy właśnie związane ze Świętem Dziękczynieniem, to chyba nic lepszego po prostu nie ma i dlatego będzie można ten film oglądać co roku niczym Halloween Carpentera. W Halloween, czyli w październiku Carpenter, miesiąc później Roth, no to może być nowa świecka tradycja. i Ja też myślę, że ten film się będzie całkiem dobrze starzał, bo... No, to jest właśnie taki sprawnie zrealizowany slaszek. To nie jest wymyślanie formuły na nowo. Nie tutaj mówiono, że to jest nowy krzyk czy coś takiego. No, nie, to nie jest krzyk. E, no, nie przesadzajmy, tak. E, mimo, że jestem zadowolony, no to, to, to nie jest ta półka, to nie jest żadna rewolucja. E, ale to jest film postkrzykowy, nieświadomy tego, co krzyki gdzieś tam e, zrobiły dla formuły. E, I film od fana dla fanów jest właśnie tam pojedynczymi jakimiś głupotkami, z pewnymi uproszczeniami, właśnie z tym trochę taką komediową kampowością, czy kampową komediowością, ale to się myślę będzie sprawdzało też za rok, za dwa, za dziesięć, za dwadzieścia, no nie wiem, później może nie, może też się zestarzeje, tak może się czasy, życie na ziemi na tyle zmieni, że gdzieś tam stanie się to troszkę takim reliktem z przeszłości, ale wydaje mi się, że przez co najmniej dwie dekady ten film będzie się bardzo fajnie starzał i będzie zbierał tylko i nowych fanów i właśnie mimo pewnych uwag ja bardzo doceniam że Rod stworzył właśnie film tak bardzo rozrywkowy i otwarty na potencjalnych widzów, chodzi mi o to, że to nie jest coś dla hard fanów, nie, to nie jest coś co zrozumieją i na czym będą się dobrze bawić tylko osoby siedzące mocno w Straszerze czy w horrorze to też wydaje mi się, że jest zarówno film do oglądania kameralnego, jak i do seansu z ekipą na imprezie. Film z jednej strony brutalny i mocny, zawierający to Gore, ale jednocześnie nie jakoś mocno obrzydliwy. No jest jedna rzecz, taka no to trochę przekraczająca granice powiedzmy. Ale to można tam zamknąć oczy, zasłonić sobie ekran na chwilkę i tyle. I wydaje mi się, że on też nie będzie napędzał koszmarów. On jest. Na tyle mocne, żeby fani grozy nie wyszli niezadowoleni z kina, ale też nie jest jakoś przegięty, żeby żeby każdy taki przeciętny, wiecie, kinoman po prostu powiedział: jesteście nienormalni, na co wy mnie zabraliście. Nie, co to jest w ogóle. puknijcie się w głowę. Udało się myślę, jakoś ten złoty środek złapać. I co do tego wątku, właśnie rozrywkowości i komentarza. Ja. Ja to ja, nie? Trochę było mi szkoda, że zmarnowano cały ten komentarz dotyczący konsumpcjonizmu, no bo to jest ciekawy wątek i on tutaj na początku wydaje się istotny, nie? W USA rzeczywiście dochodzi do czarnopiątkowych zamieszek, w Polsce przecież też widuje się czasem niezbyt przyjemne filmiki z dużych wyprzedaży czy z jakiegoś rozdawnictwa, no i to też w sumie w tym okresie, nawet jak to nie jest związane z Czarnym Piątkiem, to ja mam wrażenie, że to najczęściej właśnie jakiś okres zimowy, przedświąteczny, nie? I z jednej strony właśnie tutaj gdzieś Rod liznął ten temat, a z drugiej strony potem go totalnie praktycznie porzucił, ale z drugiej strony przy tej konwencji trochę bardziej kampowo-rozrywkowej może i dobrze, bo to też w sumie nie jest temat do żartów, nie? bo to jednak na ogół jest jednak przejaw społecznego ubóstwa po prostu. Ja pamiętam te filmiki z Polski z wyprzedaży karpia w jakimś markecie i z rozdawania burgerów czy innych kanapek. Takie filmiki wiralowe właśnie pokazujące te tłumy ludzi Ludzi niekoniecznie walczących, ale po prostu no, stojących w jakichś absurdalnych kolejkach, trochę przepychających się, chociaż takie no, z ludźmi nie szanującymi w ogóle nikogo i niczego wokół siebie też widziałem, ale właśnie, jak, jak mówię, to jest raczej przejaw no, ubóstwa i smutny obrazek, nie? bo ja zwróciłem uwagę, że na tych filmikach się nie ja, to mi komentarze zwróciły uwagę i bardzo dobrze, bo pierwszą myślą moją też było... Boże, co za absurd, nie? Czemu? Dlaczego? W ogóle ludzie są głupi. A, ale wszedłem w komentarze pod tymi filmikami, jak były viralami i ludzie zwrócili uwagę, że no tam w dużej mierze, w tych kolejkach stoją jednak osoby starsze. Osoby starsze, którym być może ledwo starcza do pierwszego i których zwyczajnie może nie być stać. Na zakup kanapki za 20 kilka złotych. Zresztą w ostatnim czasie też taki filmik polski internet podbijał, tak z panią, która spróbowała kanapki Drwala. No i jak się on o tym pomyśli w ten sposób, no to, no to to jest smutne, nie? Dlatego trochę szkoda tylko, że GOT nie dał bardziej potyłku tej ekranowej godzinie rajtów. Tak jak mówiłem, okej, okay, no ta główna postać, tak, pan domu. On jest trochę takim naiwnym bubkiem, nie? Taką sierotą troszkę, no ale to, to jest straszne, nie? że oni sobie nie robią nic z tego tak naprawdę, że w ich sklepie zginęło kilka osób i że to w sumie w dużej mierze ich wina. I też jak już wszedłem w te wątki, to trochę szkoda moim zdaniem, że jednym ze ściganych przez mordercę jest ochroniarz, który tego feralnego dnia ratował własne życie i uciekł po prostu z miejsca zdarzenia. W trakcie tej wielkiej wyprzedaży z początku i w trakcie zamieszek w sklepie było dwóch ochroniarzy. No i nie, nie jego wina, tak, że sklep był nieprzygotowany, a jeszcze ktoś podburzył tłum i zaczęły dziać się rzeczy. Ja też bym na jego miejscu ratował własne życie, a nie asortyment sklepu, tak. W sensie, no sorry, no wybór jest prosty raczej. No ale to, wiecie, to już moje prywatne fanaberie, tak, że gdzieś tam na to zwracam uwagę. Większość osób pewnie tego nawet nie zauważy i będzie się po prostu dobrze bawić. Czego ja wam życzę, tak. Ten film chyba już z kin wyszedł, no bo teraz w kinach to raczej krótko te filmy są grane, wszystkie praktycznie, jak nie zdążę na coś pójść premierowo, to czasem chwilę potem już tego nie ma, ale jak tylko wyczaicie gdzieś święto dziękczynienia, no to korzystajcie, tak, oglądajcie ten film, możecie go oglądać jako film zimowy, jako film właśnie thanksgivingowy, jako, możecie go puścić sobie na święta też Bożego Narodzenia, czy po prostu kiedykolwiek, bo to jest zwyczajnie spoko, sleszerek. I tą myślą myślę zakończę, i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.